ponieważ Unia Europejska zakazała czasowo stosowania neonikotinoidów w uprawach rolniczych odpadła nam ogromna ilość zapraw nasiennych. Czy w tym roku skończy się to tragicznie dla naszych ozimin? Jak sytuacja będzie wyglądała? Może znajdziemy inne rozwiązanie. Czy ten zakaz, który jest obiektywnie dobry, bo służy zapylaczom, czy ten zakaz może tak naprawdę podciąć gałąź, na której siedzą producenci roślin? O tym rozmawiam z Grzegorzem Pruszyńskim z z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. No więc jak? Będzie dramat, czy nie będzie dramatu? Trzeba na początku powiedzieć, że w Polsce jest dopuszczonych do stosowania pięć substancji z grupy chemicznej to są Nie jest to jednorodna grupa. Tu możemy wydzielić dwie podgrupy silnie od siebie się różniące. Pierwsza to neonicotinoidy cyjanoamidowe. Tutaj mamy dwie substancje czynne, to acetamipryt, tiachlopryt. Są to związki nietrwałe, stosowane głównie do zabiegów nalistnych, absolutnie nie nadające się do, na przykład do stosowania jako zaprawy. I te substancje są wysokoserne. Z drugiej strony mamy neonkotynoidy nitroguanidynowe, te mają w swojej budowie już grupy chemiczne, które, są które powodują, iż związki te są reaktywne i trwałe, stąd ich główne zastosowanie jako zaprawy. Unia Europe i te trzy związki, tiametoksa, klotianidyna i imida, imidachlopryd zostały ograniczone, za pośrednictwem czy ich stosowanie zostało ograniczone na okres dwóch lat od 1 stycznia od 1 grudnia 2013 roku w całej Unii Europejskiej nie tylko w Polsce w ponad 100 tak naprawdę gatunkach roślin Głównym, głównym powodem było właśnie możliwe oddziaływanie tych związków na owady zapylające, głównie pszczoły. W warunkach polskich tak naprawdę tracimy wszystkie zaprawy insektycydowe, jakie były do tej pory zarejestrowane w uprawie rzepaku ozimego i jarego, Tracimy jedną zaprawę, która była zarejestrowana do ochrony zbóż Jarych i w uprawie kukurydzy straciliśmy niemal wszystkie zaprawy, ponieważ została tylko jedna zaprawa, ale niestety nie jest ona zarejestrowana na wszystkie szkodniki pierwszych faz rozwojowych. Co przyniesie nam jutro, co przynoszą zasiewy, co przyniesie nam, co przyniosą zasiewy, o zimin rzepaku ozimego bardzo trudno przewidzieć. Możemy powiedzieć, że przez no, już ponad 20 grubo ponad 20 lat stosowania zapraw w rzepaku ozimym być może populacje szkodników żerujących w pierwszych fazach rozwojowych rzepaku ozimego zimego są tak nieliczne, że brak zapraw nie spowoduje żadnych problemów. Jednak z drugiej strony pamiętajmy, że szkodniki rzepaku ozimego zimego z powodzeniem żerują na wielu innych gatunkach roślin z rodziny dawniej krzyżowych, obecnie, obecnie są to rośliny kapustowate. Skoro tak, jeżeli do tego dołożymy jeszcze, że śmietka kapuściana mimo zapraw w ostatnich latach znacznie zwiększyła swoją liczebność, że cały czas obserwujemy od czasu do czasu gradacyjne pojawy chociażby gnatarza rzepakowca czy tantnisia krzyżowiaczka. Niekiedy zdarza się nawet lokalnie obserwację zwiększonej liczebności chowacza galasówka. Niekiedy pchełki stanowią problemy, zwłaszcza pchełka rzepakowa, podczas gdy występują długie, ciepłe jesienie, a więc tutaj mówimy o pewnym nagromadzeniu się szkodników, które nie tylko żerują, nie tylko rozwijają się na rzepaku ozimym, ale również na innych roślinach uprawnych i dziko rosnących z rodziny kapustowatych. A więc możemy podejrzewać, niestety patrząc pesymistycznie, że liczebność tych owadów może być duża i zagrożenie rzepaku olbrzymie. Jak w takim razie poradzą sobie plantatorzy? Trudno przewidzieć. Niestety nie ma w tej chwili wystarczająco dużej liczby zarejestrowanych preparatów do ochrony jesiennej, ochrony rzepaku ozimego poprzez zabiegi nalistne. Na pewno możemy powiedzieć, że przeciwko śmietce kapuścianej brakuje środków, przeciwko innym szkodnikom również brak jest zarejestrowanych jakichkolwiek insektycydów nalistnych. Przykładem tego, że brak zapraw może być niebezpieczny są obserwacje po wschodach kukurydzy w tym roku, gdzie ograniczenie stosowania zapraw być może przyczyniło się do takiego masowego wystąpienia śmietki kiełkówki. Na pewno były to, jeszcze dodatkowo były to na pewno optymalne warunki pogodowe, czy sprzyjające warunki wystąpieniu masowemu śmietku, śmietki kiełkówce, ale generalnie być może właśnie brak zapraw przyczynił się, był tą przechylił szale właśnie bardziej znacznie większej szkodliwości śmietki kiełkówki w uprawie kukurydzy w tym roku.